Wszystkich słuchaczy, z tej strony Adam Kornel, wiadomości PrisonPlanet.pl. Dzisiaj będziemy, e, przekażemy Wam wywiad e, z Panią Jadwigą Łopatą, e, wiceprezes Międzynarodowej Koalicji dla e, Ochrony Polskiej Wsi. Pani Jadwiga Łopata jest też laureatem e, Nagrody Goldmana, e, Dlaczego, dlaczego będzie ten wywiad właśnie z Pani Miedwigą Łopatą? Ano dlatego, ponieważ narosło wiele nieporozumień odnośnie tej ustawy, która miała wejść w Polsce odnośnie GMO, tego czy GMO może być legalne, czy nie może być legalne. Ja mówiąc szczerze, szukałem wiele informacji na ten temat, które w jakiś sensowny sposób ten temat by przybliżały. Ale mówiąc szczerze, ciężko jest znaleźć w internecie coś, co jakby tak w sposób jednoznaczny i prosty tłumaczy całą tę sprawę. A także przy okazji po prostu chciałem z panią Jadwigą Łopatą porozmawiać o tym proteście rolników zachodnio-pomorskim. W proteście, który, który też jakby mało jest w mediach tego głównego nurtu. Myślę, że, że, że wywiad jest dość ciekawy i zapraszam Was wszystkich na wysłuchanie go. jest tak, że nie można sprzedawać, doszło do tego, że nie można w Polsce sprzedawać z tego, co, co ja wiem, e, nasion, e, nie, przepraszam, nie można hodować w Polsce e, GMO, tak? Bożesz rozumiem? dobrze. <laughs> e, ja tak zrozumiem, po prostu, bo właśnie o to, o to chodzi, że starałem się jakby znaleźć informacje w internecie, na czym to się skończyło i zupełnie jakby jest tam tego tak dla mnie one były niezrozumiałe te informacje, że z jednej strony zrozumiałam, ja tak zrozumiałam, że nie można hodować w GMO, ale można sprzedawać, tak? Mm -hmm. No dobrze, poprawnie. To może, może pani coś jakby powiedzieć, bo ja nie rozumiem, gdzie tu jest mm -hmm. jakby nie, no, pies no, W porządku, dobrze. E, to znaczy tak, no sytuacja rozwinęła się w ten sposób, że mimo licznych e, próśb, protestów, e, wysyłanych do prezydenta o zawetowanie ustawy o nasiennictwie i tutaj trzeba jasno powiedzieć, że to było takie pospolite ruszenie, naprawdę poparcie i, i prośby o zawetowanie tej ustawy wysłały na przykład Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych wysłał Związek Solidarność Robotnicza, Solidarność Rolnicza Krajowa Rada Izb Rolniczych, Regionalne Izby Rolnicze, różne stowarzyszenia pszczelarzy, władze gmin, powiatów, to, to mówię o takich większych naprawdę związkach, instytucjach, organizacjach i tak dalej, nie wspominając oczywiście Koalicji Polska Wolna od GMO, która sama w sobie ma ponad 400 podmiotów, wielu naukowców, włączyli się artyści, no i naprawdę tysiące osób prywatnych z polskiej z zagranicy. No niestety prezydent prawdopodobnie decyzję już dawno podjął i podpisał tą ustawę 22 grudnia, czyli tuż przed świętami, tak. No kiedy uwaga jest skupiona zupełnie gdzie indziej. E, dalej e, e, Rada Ministrów wydała rozporządzenia Dwa rozporządzenia. Jedno rozporządzenie mówi, że wprowadza się zakaz stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora, bo generalnie walka jest w tej chwili o dwa, dwie uprawy. O ziemniaka, ziemniak genetycznie modyfikowany Amflora i kukurydza genetycznie modyfikowana MON 810. I właśnie te rozporządzenia dwa dotyczą tych dwóch. Upraw. I mm -hmm. druga właśnie, drugie to rozporządzenie mówi, że wprowadza się zakaz stosowania materiału siewnego kukurydzy MON 810. E, ta ustawa o nasiennictwie i te rozporządzenia zaczęły obowiązywać w Polsce od 28 stycznia 2013 tak. roku. Tak, tak. E, no i mamy taką kuriozalną sytuację, że jest zakaz upraw genetycznie zmodyfikowanych roślin, ale brak jest zakazu sprzedaży genetycznie zmodyfikowanego materiału siewnego. No właśnie. No właśnie. No i, i co, co to oznacza? No to oczywiście oznacza, że to jest um, ogromne uderzenie um, w rolników. Dlatego, że a z kolei gest w kierunku korporacji, czyli korporacje mogą bezkarnie sprzedawać materiał siewny GMO. A z drugiej strony rolnicy muszą ponosić wszelkie konsekwencje ewentualnie uwolnienia tego materiału do, do środowiska. Przy czym trzeba brać pod uwagę, że mamy powiedzmy półtora miliona gospodarstw e czynnych wciąż i i ci po prostu nie są świadomi. A z drugiej strony też trzeba wziąć pod uwagę to, że korporacje będą sprzedawały to bardzo chyćsze, no, bo chcą to sprzedać po prostu. Nie no, nie, po to, nie po to to wyprodukowali, nie po to to zalobowali bardzo skutecznie, że nie ma zakazu, zakazu właśnie ustawowego sprzedaży tegoż materiału, żeby po prostu to leżało na półkach. No i oczywiście zaraz, jak tylko minął 28 stycznia, to pojawiła się w sprzedaży kukurydza MON 810, inaczej nazywa się ona Qualitas i można znaleźć ją na kilku stronach różnych no, przedsiębiorstw, które sprzedają, sprzedają różne nasiona jest szeroko promowana. E, przy czym e, z drugiej strony brak jest w e, tej informacji kontra, która by informowała rolników chociażby nawet o tym, że to oni będą musieli e, zniszczyć uprawy mm -hmm. i ponosić kary e, w wysokości 200-300% wartości materiału siewnego, e, jeśli, jeśli po prostu te uprawy zostaną u nich e, wykryte. Mm -hmm. e, ale to sytuacja jest zupełnie dla mnie zupełnie bezsensowna. Zak, no, bezsensowna i zakręcona, więc gdyby była, gdyby była wola rzeczywiście wprowadzenia zakazu y, upraw y, GMO w Polsce, tak jak to zrobiło dziewięć innych krajów, no to wtedy y, no, po prostu rząd y, zrobiłby tak samo, jak zrobiły te inne kraje, a nie nie, nie, nie właśnie w pro, wprowadzał taki zakaz, który właściwie nie jest zakazem, ponieważ można było na przykład w tej ustawie o nasiennictwie, można było zawrzeć na mocy artykułu 18 dyrektywy 2002 wspólnej Komisji Unii Europejskiej. Można było prosto na przykład zawrzeć delegację do wydania zakazu sprzedaży materiału siewnego i na tej podstawie po prostu wydać ten, ten zakaz no i e, no pytanie jest e, dlaczego tego nie zrobiono nasze zdanie jest takie, że po prostu to, to są tylko pozory zakazu i, i, i rząd e, RP mhm. e, po prostu nie chce wprowadzić tak naprawdę tego zakazu, a sprzyja, sprzyja właśnie wielkim korporacjom e, Tak? hallo jest poważne ograniczenie dostępu do tradycyjnych nasion. Przepisy ograniczają uprawy i obrót oraz ilości materiału siewnego tak zwanych odmian regionalnych, amatorskich i tak Przy jednoczesnym, tak jak mówię, braku tego typu ograniczeń dla wszystkich innych pozostałych odmian. Mówi się o czymś takim, że E, maksymalna ilość materiału właśnie takiego regionalnego, amatorskiego, e, który może być stosowany w danym regionie, e, dla rzepaku, jęczmienia, pszenicy, grochu, słonecznika, kukurydzy i ziemniaka może wynosić 0,3%. Mm -hmm. no tak, tak, tak, Pozosta mm -hmm. A pozostałych gatunków 0,5%. A całkowita ilość materiału siewnego odmian regionalnych, roślin rolniczych danego gatunku nie może przekroczyć 10% ilości materiału dziewnego danego gatunku stosowanego rocznie na terytorium RP. To są, ja cytuję w tej chwili artykuł 109 mhm. właśnie z tejże ustawy o nasiennictwie. Tak. Więc ta ustawa o nasiennictwie jest po prostu bardzo poważnym zagrożeniem dla naszego rolnictwa i dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Mhm. E... No tak, no ale to ja tutaj jakby nie rozumiem te, te, takiego motywu, że jeżeli ja dobrze rozumiałem, to co pani mówi, że rolnicy jest zakaz jakby hodowania GMO w Polsce, a z drugiej strony jest pozwolenie na sprzedaż przez korporację rolnikom nasion, tak? Tak, tak. Ale z drugiej strony ci rolnicy, którzy wyhodują te coś z tych nasion, mają kary. No dokładnie. Za, za, no, Dlatego, że jest zakaz upraw. No właśnie. A nie ma jakby... takiego zakazu sprzedaży. No, no, to, no, to jest po prostu yy, ale to celowe niszczenie. Ale, ale roz, ja rozumiem, ale który rolnik, jakby yy... No rolnicy po prostu sami sobie w ten sposób wyrządziliby wielką krzywdę, kupując takie nasiona. No tak, tylko, że problem jest z tym, że rolnicy są nieświadomi. No grota, dlatego poruszyłam i hmm. powiedziałam, że mamy półtora miliona rolników i gro tych rolników jest po prostu nieświadomych. W ogóle nie mają pojęcia, co to jest GMO. Nie hmm. wiedzą, że, że takie nasiona są w sprzedaży. E, nie czytają tak, jak no, jasno powiedzmy sobie, czy my czytamy te drobne literki. Oni czytają tych drobnych literek. W związku z tym kupią nasiona, wysieją no i będzie tragedia. Ale... I jeszcze, jeszcze w dodatku to nie tylko ten roślin, rolnik, który wysieje te nasiona powiedzmy świadomie, nieświadomie, ale też sąsiad, któremu za chwilę pole zostanie zanieczyszczone, bo pyłki się przewieją, albo ziemniaki, sadzeniaki gdzieś się tam zamieszają i, i znajdą się na innym polu to ten, ten rolnik, któremu zanieczyści się pole, też będzie musiał płacić pa, kary. Mm -hmm. no. Więc to jest y, y, y, y, uderzenie w rolnictwo, nasze dobre, tradycyjne, dobre rolnictwo w dobrych rolników, którzy po prostu są nieświadomi tej pułapki. Mm -hmm. No, ale to w, taki, w, w takim w wypadku kto był, jakby jak, kto by miałby jakby sprawdzać to, czy i na przykład jeżeli no jestem rolnikiem, tutaj, to tutaj też też jest ciekawa sprawa, bo e, kto miałby sprawdzać i dlaczego na przykład tego by to sprawdzanie miałoby być e, takie, że tak powiem lekkie i, i przyjemne, mianowicie e, w, na pytanie, czy Ministerstwo Rolnictwa przewiduje większe środki na sprawdzanie właśnie, mhm. e, czy są uprawy GMO. Odpowiedź zabrzmiała nie. Mhm. No to, to kto to będzie sprawdzał i o co tutaj chodzi? No może chodzi po prostu o to, żeby jednak zanieczyścić te pola do takiego stanu, że już zupełnie nie będzie odwrotu. Aha, czyli yy... To jest takie... No bo tu trzeba sobie zdać sprawę, że, że te, to są po prostu żywe organizmy wypuszczone do środowiska. One się będą tam namnażać. Zostanie zanieczyszczone to nasze środowisko. No i wtedy już nie będzie odwrotu. Wtedy powiedzą, a i tak już macie to w swoim środowisku. I tak macie tą kukurydzę. I tak macie te ziemniaki modyfikowane genetycznie. No to już teraz nie macie wyjścia, tylko to po to prostu zatwierdzić, zgodzić się z tym i po prostu to jeść. Niezależnie od tego, że wyniki badań e, pokazują i, i dramatyczne po prostu skutki spożywania paszy GMO e, przez zwierzęta, więc jeśli u nas zwierzęta tak reagują, no to oczywiście my tak samo będziemy chorować. No właśnie, tutaj czytałem, że e, w Argentynie chyba e, zaraz zmuszonych do życia. Że badacze z Narodowego Uniwersytet, Uniwersytetu w Argentynie przedstawili raport stwierdzający, że tysiące farmerów uprawiających genetycznie modyfikowaną soję zostało zmuszonych do użycia mocnych dawek chemii przeciw odpornych chwastom. Trucizna została przywiana do sąsiednich gospodarstw. Lokalni rolnicy przedstawiają szokujące raporty. Obudziliśmy się z powstoszonej scenarii. Prawie wszystkie nasze zbiory były bardzo zniszczone. Przez następne kilka dni, tygodni kurczaki i świnie umierały, a krowy i kozy rodziły się martwe lub zdeformowane. No, ale właśnie, mogłaby Pani coś powiedzieć na temat tych badań? Jakby są jakieś nowe badania, które jakieś, nie wiem... Mm -hmm, tak, dokładnie. To właśnie ten cytat jest bardzo szokujący i obrazuje właśnie to, co się dzieje, bo to, to, to są już takie nie, nie tyle badania, ile z życia wzięte. tak Więc jeśli my nie chcemy się obudzić w takim krajobrazie i, i potem cierpieć, tak jak ci ludzie tam cierpią i te zwierzęta, no to naprawdę... E, powiedzmy głośno wyraźmy to nasze stanowisko, że nie chcemy GMO i że chcemy solidnej, solidnego zakazu, zakazu ustawowego. Mhm. Już pomijam fakt, że te rozporządzenia to, to jest po prostu bardzo niskiej rangi dokument, który można w każdej chwili zmienić. Które? Które te, chyba dokument? No właśnie te rozporządzenia, które wprowadzają zakazu prawy, no to można po prostu w każdej chwili zmienić, odwołać i nikt, e, no bo to jest po prostu rozporządzenie wydane przez ministerstwa, Ministra Rolnictwa cześć, no i cześć. No więc y, Natomiast ustawa jednak musi przejść przez Sejm, Senat, Prezydenta i tak dalej. Więc można jakoś tam jeszcze próbować coś zrobić, coś zmienić, prawda? Pomijam też fakt, że, że to rozporządzenie ma bardzo słabe uzasadnienie i, i prawdopodobnie będzie, będą te rozporządzenia odrzucone przez Komisję Europejską, bo to nie jest tak, że minister sobie wydaje, a Komisja Europejska nic na to nie mówi, tak. tylko się cieszy, tylko Komisja Europejska musi te rozporządzenia jeszcze zatwierdzić więc prawdopodobnie rykoszetem zostaną odrzucone te, te rozporządzenia no i zostaniemy z ustawą, która nas otwiera na uprawy GMO bez możliwości wprowadzenia zakazu, bo, bo Komisja Europejska się nie zgadza na takie uzasadnienia i takie rozwiązania. Czyli jakie Pani wyjście, żeby nie dopuścić do tego, co mogą być zrobić? No to to yy, ustawowy zakaz, tak jak właśnie tutaj walczyliśmy o to, żeby było weto dla tej ustawy w takiej w postaci, jakiej była, czyli ustawa, która otwiera na uprawy GMO. Chcieliśmy właśnie, żeby w ustawie był zakaz e, stosowania materiału siewnego i zakaz sprzedaży tego materiału. I tak jak tutaj cytowałam, jest możliwość wprowadzenia do, do tej ustawy o nasiennictwie artyku, na podstawie tam artykułu 18 dyrektywy 2002, tak zwanej delegacji do wydania zakazu sprzedaży materiału siewnego. A jak to jest w innych krajach? Czy to oni też mają jakby zakaz? E sprzedaży i hodow hodo, hodowania, czy mają właśnie sytuacja jest podobna jak w Polsce? To jest bardzo różnie w innych krajach, ale trzeba powiedzieć, że te zakazy są, no Austria na przykład ma zakaz sprzedaży. Te zakazy są na tyle skuteczne w tych krajach, że po prostu nie, nie, ma, nie, ma, no nie ma wysiewu i nie ma, nie ma sprzedaży tego materiału siewnego GMO. Było coś takiego w zeszłym roku, zdaje się, na Węgrzech, kiedy pojawiły się jakieś uprawy GMO, no to właśnie rząd nakazał zniszczenie, zniszczenie tych upraw, jakieś dzikie uprawy GMO, bo właśnie między innymi na Węgrzech jest zakaz upraw. No w, Przypomnę, że, że wielkie kraje rolnicze jak Francja i Niemcy mają zakazy upraw i to bardzo skuteczne. I dodam też tutaj od razu, bo często się tam słyszy w mediach, że ten, nie mogliśmy wprowadzić zakazu sprzedaży, ponieważ nie pozwala na to Komisja Europejska, że będziemy płacić kary i tak dalej. Mhm. Żaden z tych krajów, a jest już osiem krajów, które wprowadziły bardzo skuteczne zakazy upraw e, GMO. E, mówimy tak jak dalej mówię o, tej, o tych dwóch e, uprawach, czyli kukurydza mon 810, inaczej kwalitas i o ziemniaku e, Amflora. Żaden z tych krajów nie płacił żadnych kar. Mm -hmm. Proste. Zabiegi dyplomatyczne tak zwane e, zabezpieczają i można po prostu mimo prawda, jakiś tam pogróżek ze strony Komisji Europejskiej e, nie, nie, nie, nie jest tak źle i żaden kraj... Tak? Przepraszam. E, żaden z krajów właśnie nie płacił, nie płacił tych kar. Natomiast jeśli chodzi o te badania, rzeczywiście y, y, by, były opublikowane we wrześniu zeszłego roku y, badania, y, wyniki badań wieloletnich. Pierwszy raz przeprowadzone, przeprowadzone ba, badania wieloletnie, y, to znaczy na... One chyba, cał... chyba trwały dwa lata, mówi Pani o tych tak, badaniach jeszcze tak, raz. Tak, dokładnie. Profesora Seraliniego we Francji. Um, były, o, wyniki były ogłoszone na, na łamach e, Food and Chemical Texicology, teks, e, mhm. e, to jest takie e, naukowe czasopismo i przedstawione również na konferencji prasowej w Londynie i po prostu wyniki są szokujące. Bardzo ważne jest to, że to były pierwszy raz takie długie badania, ponieważ poprzednie badania i wszystkie decyzje zezwalające na stosowanie te, te różnego rodzaju GMO w żywności, w uprawach i tak dalej, czy w paszach, było, były po prostu bardzo krótkie trzy, cztery miesiące i, i po prostu na tej podstawie wydawano zezwolenia. Natomiast te badania prowadzą, profesora Seraliniego e, po siedmiu miesiącach zaczęły dopiero pokazywać, jak dramatyczne i szokujące są jest wpływ GMO na zdrowie tych zwierząt. E, no i e, równocześnie tutaj badano wpływ e, Randapu. Tak, tak, tak. Więc były grupy grupy szurów, które również pojono dawkami randapu, które właściwie można znaleźć w wodzie pitnej, czyli dawki dopuszczalne. A dlaczego randap? Dlatego, że część tych upraw genetycznie roślin genetycznie modyfikowanych jest tak zwanych typu randap, czyli odpornych na randap. To oznacza, że te rośliny można do oporu pryskać randapem. Wszystko w koło zginie, zostaną tylko te rośliny. No więc użycie randapu jest przy, przy stosowaniu tych roślin bardzo duże. No i tutaj e, stwierdzono, że e, na przykład 50% samców i 70% samic umarło przedwcześnie w porównaniu y, z grupą kontrolną, gdzie tam było 30 i 20%. I to, to jest jakby wpływ tego run czy jakby wpływ tego to GMO? To znaczy właśnie, y, właśnie o to chodzi, że te, to były y, trzy różne grupy. Jedne szczury karmiono y, GMO, właśnie GMO, kukurydzą GMO, Randap. Druga grupa była pojona tym Randapem, tylko w takich, właśnie dawkach, które są dopuszczalne w wodzie, a trzecia była grupą kontrolną. I okazało się, że schorzenia tych szczurów, choroby tych szczurów są takie same, niezależnie od tego, czy to jest grupa karmiona GMO, mhm. czy Randapem, czyli Niezależnie chodzi o to, że ten wpływ randapu jest taki sam jak właśnie sam, samego GMO. Więc tutaj jeszcze dodatkowy alarm no, stosowanie randapu, bo randap się stosuje nie tylko przy uprawach GMO, ale coraz szerzej stosuje się w innych uprawach. Mhm. E, na przykład tutaj e, te szczury karmione e, e, tą kukurydzą GMO i śladowymi ilościami randapu doznawały e, poważnych uszkod wątroby i nerek. Tak. u obu pci powstawało więcej nowotworów i no to po prostu szokujące są zdjęcia z tych, z tych badań jest taki film alarm dla świata tak gdzie no, opublikowano zdjęcia tych szczurów, no, to wielkość tych, tych, tych rakowych zniekształceń jest po prostu olbrzymia i tych guzów jest bardzo dużo. No, mm. Myślę, że po takich po takich wynikach to, to natychmiast powinno, powinny, powinien być wprowadzony zakaz na GMO. Profesor ja też się z tym zgadzam, tylko mnie zastanawiam, czy te badania one są jakoś międzynarodowo respektowane. Czy, czy na tej... No więc profesor Seralini i ten, ten jego zespół po opublikowaniu tych badań y, był pod bardzo ostrym obszczałem i e, w pierwszej, pierwszej że tak powiem pierwsze kilka miesięcy były bardzo trudne dla, dla niego, ale on obronił, ponieważ mu bardzo dużo zarzucano, że te badania są zrobione tak, siak i w ogóle e, w, m, profesor Seralini obronił wszystkie te zarzuty. Nie wycofano tych jego publikacji z naukowych pism, czyli jest to dalej, że tak powiem, badanie respektowane przez naukowców. Bardzo dużo naukowców z całego świata poparło listy, list właśnie wspierający profesora Seraliniego i w tej chwili toczy się, czy, czy jest pozew złożony przez profesora Seraliniego przeciwko tym, co po prostu go uczerniali. Mhm. Także te badania są w pełni respektowane. Zresztą nasi naukowcy również wysyłali poparcie, grupa około 40 naukowców wysłała poparcie dla profesora Seraliniego, ponieważ po przeanalizowaniu tych jego wyników, już takich bardziej szczegółowych, no, wszyscy, wszyscy się z nim zgadzają. A poza tym profesor Seralini cały czas jest otwarty, te, te badania można powtórzyć i, no tak jak on to powiedział, że żad, nikt nam w przyszłości nie uwierzy, że nie byliśmy w stanie zrobić solidnych badań dwuletnich na, na zwierzętach, no tak, żeby, no żeby usz, uszczec przyszłe pokolenia i siebie samych przed y, y, niesamowitym zniszczeniem, jakie powoduje spożywanie GMO. Znaczy dla mnie to jest w ogóle jakiś, jakiś kuriozum, że nie, niezależna jednostka właśnie, które, ten, ten doktor, on na własną rękę robi badania, i nikt inny jakby do tej pory nie zrobił tych badań właśnie w jakimś dłuższym etapie. Dla mnie to, i te, no, i to nie jest przydawalne po prostu. Dla mnie to jest nie do pomyślenia do, zupełnie. Dokładnie tak. No to właśnie widać, jak, jak działają mechanizmy wielkich korporacji, wielkich instytucji, które, tak jak mówię, zezwolenia są wydawane na podstawie kilku miesięcznych badań przedstawionych przez producenta. Przez producenta, ale producent może tam zauważyć, co mu się nie no, podoba, prawda? No dokładnie tak i jeszcze przy tym profesor Seralini właśnie mówił bardzo dużo też o tym. Podkreślał to, że, że dwa lata walczył najpierw z firmą, z firmą, żeby mu w ogóle udostępniła nasiona, mhm. żeby on te badania mógł przeprowadzić. Bo właśnie firmy sobie zastrzegają, że tego materiału siebnego nikt nie może używać do badań bez ich zezwolenia. No to jeżeli faktycznie dały mu, te, dały mu te nasiona, no to zrobiły sobie, no bo boniły chyba dla siebie błąd, bo on faktycznie no niezbyt to korzystnie o nich świadczy, prawda? O tych no, ja, myślę, ja myślę tak, że gdyby społeczeństwo po prostu wiedziało to, co ja w tej chwili wiem, gdyby każdy przeciętny Polak i nie tylko Polak, Europejczyk i tak dalej, no to, to, to już dawno byśmy nie mieli GMO ani tego problemu. I, i nikt by nie, był, nie, nie miał odwagi nawet o tym mówić. Dlatego, że, że nikt nie jest przeciwko nauce, ale no, no przecież na takie eksperymenty sobie nie możemy po, pozwolić na, na nas samych, na naszych dzieciach, na środowisku i tak dalej. To jest po prostu eksperyment, który musi wrócić do laboratoriów i to bardzo ściśle kontrolowanych. No ale właśnie, bo tu ja czytałem takie coś, że Całe to GMO, to był, e, w takim swoim e, początkach, to chodziło o to, że żeby właśnie zlikwidować głód na świecie. E, I tutaj znalazłem taki cytat takiego m, człowieka z Indii, z tego co mówię, doktora z Indii, który mówi, że rzeczywisty problem głodu nie tkwi w braku żywności. Na świecie produkuje się wystarczające ilości. Głód jest wynikiem niewłaściwej polityki rolnej i niewłaściwej dystrybucji żywności. I teraz Technologia genetyczna niszczy związki rolnicze agrokultury, jeżeli dopuścimy do dalszego szerzenia się technologii agrogenetycznej, bieda i głód będą się rozszerzać. I właśnie to mnie interesuje, że jak to jest, że bieda i głód się będą rozszerzać, jaki to ma związek? No przecież to właśnie to jedzenie yy, GMO to yy, ma być właśnie czymś, co jest yy, jakby na szeroką skalę, tak? Dla wszystkich dostępne, dla dużych aglomeracji, ludzi że może być hodowane i tak dalej, a on tutaj mówi o biedzie i o głodzie, więc mi się to jakby nie, nie widzę związku. No to, to sprawa jest bardzo prosta, mianowicie korporacje, które wyszły z tą inicjatywą tworzenia genetycznie modyfikowanych organizmów, genetycznie zmodyfikowanych nasion, roślin i tak dalej. Ich głównym celem jest, jest kontrola żywności, kontrola całego łańcucha żywieniowego. To jest jedyna dziedzina, która nie jest jeszcze kontrolowana przez korporacje. Prawda? No więc trzeba coś zrobić, żeby można było to kontrolować. W jaki sposób? No, patentowanie nasion to jest najlepsza metoda, żeby, żeby po prostu mieć tą kontrolę nad, nad żywnością. Długo były, były prowadzone różne debaty, potyczki i tak dalej, ponieważ urzędy patentowe no i w ogóle społeczeństwa nie chciały dopuścić do tego, żeby, patentowany, tak z, żeby patentowanie tak zwanego życia, prawda? No bo to jest, inger, to jest po prostu patentowanie życia. Do tego mamy prawo wszyscy. Natomiast... Teraz, bo, bo tego nie rozumiem, te, że, te, tak jest, uh -huh. że, że korporacja bierze sobie nasiona na przykład, nie wiem, lnu czy czegoś takiego uh -huh. i mówi, że to jest jej, ona to, bo, bo, bo za to zapłaciła i opatentowała? nie rozumiem. No, Dokładnie tak. Znaczy tutaj yy, raz, że, że patentowane są tradycyjne też nasiona i rośliny, ale takim najskuteczniejszą formą to jest yy, właśnie zmiana, minimalna zmiana w genotypie danej rośliny. No i teraz, yy, dlatego właśnie te zezwolenia na, yy, na, na, na, na żywe organizmy zaczęto wydawać, ponieważ motywacja była taka yy, ze strony tych korporacji, że to już nie jest ta sama roślina, tylko to jest zmieniona przez nich roślina i w związku z tym jest to już inny twór i to należy do nich. Dlatego to właśnie okay. zaczęto... <laughs> zaczęto właśnie na szeroką skalę patentować rośliny no i, i coraz bardziej wymyślać różne, różne kombinacje genetycznie modyfikowane, prawda, żeby że równocześnie szeroko promując to, jako właśnie rozwiązanie na właściwie wszystkie bolączki współczesnego no właśnie, rolnictwa. Właśnie, właśnie. No właśnie, no ale to problem w tym, że to jest wszystko fikcja. Dali się złapać na to rolnicy niestety w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Brazylii, w Argentynie, ponieważ oni byli na pierwszym froncie prawda, tej olbrzymiej propagandy i po prostu uwierzyli tym korporacjom, że te nasiona genetycznie modyfikowane przyniosą im większe plony, że dzięki temu będą stosować mniejsze ilości środków chemicznych, no i że to rozwiąże głód, że będą nasiona, które będą odporne na suszę, że będą nasiona, które będą odporne na deszcz i tak dalej. No ale, ale to wszystko są, są jeszcze życzenia i po prostu mity. Nie ma nasion, które są odporne na suszę, nie ma nasion, które są odporne na, na deszcz. Właściwie to, to w uprawie są... Dwa typy nasion genetycznie modyfikowanych. Właśnie nasiona randapredi, czyli odporne na randach, czyli rośliny, które można spryskiwać do oporu randapem i one przetrwają, a wszystko w koło zginie. I drugi typ to jest tak zwany BT, czyli rośliny, które wytwarzają same truciznę i zabijają szkodniki. No, problem jest w tym, że one tę truciznę wytwarzają cały czas. I zabijają nie tylko szkodniki, ale zabijają też pożyteczne owady. W związku z tym coraz bardziej ubogie jest środowisko i nie ma tych naturalnych e, owadów, które, e, które po prostu bronią z kolei inne rośliny. No i tutaj wszystko się zakręca. No i taka roślina poza tym cały czas tą truciznę wytwarza. W związku z tym my zjadając na przykład kolbę kukurydzy BT zjadamy truciznę. Razem z tą kolbą. I to tyle, jeśli chodzi o, o, o gatunki GMO. Nie ma żadnych cudownych GMO, które nie wiadomo jakie korzyści przynoszą. No, ale ci... natomiast, to... natomiast jeśli chodzi, tak jak mówiłam, o te wyższe plony, też nie ma wyższych plonów. Pierwsze dwa lata troszeczkę jest wyżka plonu, a potem te plony są po prostu marne i, i, i takie same albo niższe od y, plonów y, konwencjonalnych. Podobnie jest ze stosowaniem chemii. W pierwszych dwóch, trzech latach jest trochę mniej tej chemii, ale potem te rośliny się uodparniają, no i trzeba stosować dawki podwójne, potrójne i, i potem jest po prostu tragedia o, to właśnie, to Pan czytał ten opis z Argentyny, mhm. to właśnie skutek tego, że że te rośliny się uodporniły, pojawiają się tak zwane superchwasty, no i dochodzi już do tego, że w tej tak zwanej niesamowicie postępowej Argentynie, tym podobno tak rozwiniętym rolnictwie, rolnicy po prostu muszą ręcznie niszczyć chwasty albo po prostu zostawiają pola, bo sobie nie radzą z tymi chwastami, które się pojawiły. To tak zwane superchwasty. No i, i, i sprawa do, do jeszcze y, do tego patentowanie nasion, czyli te nasiona są po prostu niedostępne dla rolników, to znaczy rolnik musi te nasiona kupić co roku, wysiać, sprzedać i znowu na następny rok, jak chce wysiewać, musi je kupić. No to ja się pytam, w jaki sposób rolnicy z krajów biednych, którzy ich przetrwanie y, całe Bazuje nad tym, że oni przechowują ziarna, wymieniają te ziarna, mają ziarna za darmo. W jaki sposób oni mają być, e, e, mają po prostu mieć sukces z powodu tego, że kupią nasiona GMO. Zresztą o tragediach, jakie właśnie toczą się na przykład w Indiach, gdzie rolników wypuszczono w, w uprawy ga, bawełny genetycznie modyfikowanej no To, chyba, może, no właśnie, może to pani... chyba już każdy, każdy słyszał, no, że właśnie, po prostu, no właśnie, może Pani coś, coś o tym powie, bo to, bo to jest bardzo ciekawy temat, co się tam dzieje. To, to jest po prostu dramat, bo, bo rolnicy tak jak mówię, no, uwierzyli po prostu korporacjom, że będą większe, większe plony że ta bawełna nie będzie niszczona przez przez szkodniki, no to rolnicy brali, brali, zadłużali się, kupowali te nasiona bawełny, która była dużo droższa niż, niż tradycyjna bawełna. No i potem się okazywało, że te plony wcale nie są wyższe, że bawełna jest żerana przez szkodniki, no i rolnicy po prostu byli zadłużeni. A w Indiach jest takie prawo, że jeśli dłużnikiem jest na przykład mąż, i on umrze, to wtedy dług nie przechodzi na rodzinę. No to ci rolnicy Aha. po prostu popełniali samobójstwa I to taką na masową skalę, 30-30 tysięcy rolników w jakimś tam stanie w Indiach popełniło samobójstwo, wypijając randam. Wypijając randa, no ładnie. To, to po prostu takie dramaty się dzieją na całym świecie. To nie tylko w Indiach. Także na pewno nie jest to rozwiązanie na, na problem głodu. Zresztą no, uprawy genetycznie modyfikowane w, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie w, no i też właśnie próba wciskania tych upraw krajom afrykańskim czy też w Indiach to już jest prawie dwudziestoletnia historia. Czy w ciągu tych dwudziestu lat zmniejszył się głód? No myślę, że zupełnie nie. Tylko mnie zastanawia, yy, nad... które, które, tak? tak. Hmm, tak? To znaczy tam bardzo, bardzo słusznie i oczywiście ja to też podkreślam, że, że tutaj jeśli chodzi o sprawę głodu, to, to to nie jest w ogóle związane z tym, że my mamy mało żywności, Żywności jest dosyć, żywność się niszczy wszędzie, żywność się nie tylko niszczy w naszym kraju, żywność się niszczy we wszystkich bogatych krajach, ale niszczy się też w krajach biednych, na przykład w Indiach. W jednym stanie żywność leży i gnije, a w drugim stanie ludzie umierają z głodu. To jest temat polityczny. Podkreślam, żywność to jest niesamowite narzędzie kontroli ludzi. A po drugie, no to jest po prostu y, związane z, z, niemoż, z niemożliwością dystrybucji. Tak, hallo? Tak, tak, jestem. Dobrze, no a teraz jeszcze hmm, chciałbym, chciałbym porozmawiać o tym, y, o tym na pro, y, zachodniopomorskim rolniku. Wie Pani coś na ten temat? Tak, oczywiście, no, protesty w zachodniopomorskich, po, w zachodniopomorskim trwały, y, po, po, mówię trwały, ponieważ właśnie protest został zawieszony wczoraj trwały 77 dni dokładnie od 5 grudnia. Rolnicy stali na polu 24 godziny cały czas. Święta, Nowy Rok, zmieniali się, wymieniali się, wyjeżdżali traktorami, No, domagali się swoich praw i tam głównym... A to tam chodziło dokładnie, tam, tam jest 14 postulatów, ale główne postulaty to jest postulat, w którym rolnicy domagali się wprowadzenia zakazu sprzedaży ziemi obcym podmiotom. To znaczy tutaj oczywiście nie chodzi o jakąś tam indywidualną osobę, która chce przyjechać do Polski i chce założyć gospodarstwo i zostać w Polsce, nie. tylko to chodzi po prostu o, o wykup ziemi przez tak zwanych słupów, tak nazywają rolnicy tych ludzi. I ta ziemia po prostu ucieka z ich rąk do po prostu podmiotów zagranicznych. Tam podmioty, znaczy pieniądze po prostu z, z różnych korporacji czy, czy wielkich przedsiębiorstw, z duńskich, niemieckich, holenderskich, angielskich. No i po prostu rolnicy nie mogli wykupić tej, tej ziemi. Znaczy tam chodziło o te ziemie głównie, które rolnicy dzierżawili. Tak. I teraz ag agencja postanowiła sprzedać te ziemie, no ale ponieważ cena ziemi była tak podbijana, to, że rolnicy w prostu byli w stanie tej ziemi wykupić. No i z tego co tam podają, Y, rolnicy protestujący, to wykupiono około pół miliona do miliona hektarów ziemi już. A i kto wykupił tą ziemię? To byli jakieś prywatni, y, prywatni tak? rolnicy y, zagranicy, czy jakieś firmy? No właśnie firmy i, i to... To właśnie odbywało się w ten sposób, że tak jak oni to określają przez podstawionych słupów, przyjeżdżał facet, który tam znany jest we wsi, że oczywiście nie ma pieniędzy, mm -hmm. przyjeżdża na, na rowerze, a nagle się okazuje, że on ma na koncie pół miliona i może wykupić setki hektarów ziemi. No więc oczywiste to było, że on nie kupuje tą ziemię dla siebie, tylko kupuje tą ziemię dla kogoś. Albo na przykład są po, pełno potworzonych różnych spółek. No i teraz e, e, członkowie tych spółek kupowali tą ziemię na, na siebie. Spółki, z spółki John Venture kupowali tą ziemię na siebie, po czym przekazywali na spółkę. I to jest, są spółki z kapitałem obcym, czyli ta ziemia po prostu e, no, idzie w obce ręce. Mhm. No i tutaj rolnicy bardzo się też obawiali tego i obawiają się tego, że ta, ta ziemia właśnie będzie, przede wszystkim na tej ziemi będą uprawy GMO. Bo właśnie kolejnym postulatem tych protestujących rolników to był postulat, który dotyczył GMO, czyli właśnie tego ustawowego wprowadzenia zakazu upraw genetycznie modyfikowanych. No i trzeci, taki bardzo kluczowy postulat, dla nas, szczególnie dla, dla konsumentów, to jest wprowadzenie przepisów które, umożliwiających rolnikom przetwarzanie własnych surowców gospodarczych, sprzedaży. Bo w tej chwili są tak oboszczenia, że praktycznie rolnik nie może sprzedać nic, co, co przetworzy. No może sprzedać ziemniaki, może sprzedać marchewkę, może sprzedać pietruszkę, pszenicę, ale jak już pszenicę zawiezie do młyna, i tą mąkę przywiezie do domu to już mu nie wolno tego sprzedać to znaczy może to sprzedać tylko musi założyć przedsiębiorstwo czyli musi przestać być rolnikiem musi mieć olbrzymie fundusze żeby to przedsiębiorstwo założyć no i po prostu e, w, w, spełnić wszystkie tam przepisy sanitarne i tak dalej które są dostosowane do wielkich przetwórni mhm. e, natomiast tutaj chodzi o to żeby, żeby te zmienić tak ustawodawstwo, żeby rolnicy po prostu mogli prowadzić działalność przetwórczą, sezonową, taką lokalną, na lokalną sprzedać, żeby można było te produkty robić w kuchni, tak jak to się dzieje w innych krajach Unii Europejskiej. Bez problemu rolnicy przetwarzają w kuchni i sprzedają te wszystkie produkty w lokalnych sklepach. Natomiast u nas to jest wszystko nielegalne. Mhm. Ale, nie wolno. Ale pani mówiła, że oni boją się tego, że ta ziemia pójdzie pod uprawę GMO, tak? Dobrze, dobrze tak dokładnie, dokładnie. Ale no, jest przecież ten zakaz, że nie można jednak uprawiać w Polsce GMO. No tak, ale, ale tłumaczyłam, że, że też że może być te, zmienione, tak? W każdym moment. Rozporządzenia nie. to są bardzo słabe rozporządzenia, no i i po prostu no, można je w każdej chwili zmienić, a poza tym no, zastanówmy się, kto i, i w co tutaj gra i jaka jest stawka. Jeśli chodzi o to, żeby, żeby zanieczyścić nam pola, ponieważ wtedy będziemy musieli kupować GMO, bo, bo innego i tak i tak nam nic innego nie wyrośnie, bo i tak będzie zanieczyszczone przez GMO, i tak będziemy musieli płacić prawa własnościowe, to właśnie y, związane z patentami. I, I tak będziemy już niewolnikami korporacji, no to no to yy, można zainwestować pewną sumę, nawet yy, ponosząc kary za uprawy, jak sąsiadowi się to zanieczyści, zanieczyści się duże obszary pól, prawda? Hmm. Więc tutaj, tutaj yy, to może być też bardzo świadoma gra. No to, no, no to, to, jest, no, dosyć takie przykre, co pani mówi, natomiast, no, jest to przykre, ale trzeba sobie zdać sprawę, że to nie jest sytuacja bez wyjścia, tylko teraz tak, no, musimy wszyscy uświadamiać, gdzie, gdzie i kto może właśnie tych rolników, bo jestem przekonana, że rolnicy tego nie będą wysiewali, tylko jeśli, jeśli będą świadomi. Świadomi tego, że to oni będą musieli płacić kary, że będą musieli zniszczyć te uprawy, no przecież to bez sensu, prawda? No Kto będzie wysywał, wysiewał coś, czego ludzie nie chcą jeść, bo Polacy nie chcą jeść żywności genetycznie modyfikowanej, podobnie zresztą jak i inni Europejczycy, Wszystkie badania opinii publicznej pokazują poziom 75%, 70%, 80%, po prostu ludzie nie chcą tego w całej Unii Europejskiej, nikt tego nie chce i w Unii Europejskiej ilość upraw genetycznie modyfikowanych to jest 0,2%, czyli praktycznie nic w porównaniu ze wszystkimi uprawami. No więc no nie dajmy się wypuścić po prostu w to. No Miejmy oczy i uszy otwarte i mówmy ludziom o tym zagrożeniu, że, że jest w sprzedaży to GMO i że, że z drugiej strony to rolnik będzie ponosił konsekwencje kary i, i, i będziemy po prostu tracić dobre gospodarstwa. No i, i kupujmy u tych naszych rolników, żeby oni mogli przetrwać te, te ciężkie Czasy, kiedy nie mogą sprzedawać swojej dobrej żywności, a z kolei mamy supermarkety pełne, prawda, produktów, które są, no, nazwijmy to po, prosto trucizną dla nas, prawda? No tak, no ale, bo teraz jest taki, te, wchodzi taki trend y, na ekologię, na, na to, żeby być eko, żeby się dobrze odżywiać. Tylko mnie interesuje w tym wszystkim to, że jeżeli mamy to GMO, te pyłki, które mogą być rozsiewane na inne, na inne pola i nie można się tego ustrzec, to taki rolnik, który ma ekologiczne gospodarstwo, on jakby, no nie jest w stanie się w żaden sposób ustrzec przed tym, prawda? I w jaki sposób on jakby, jeżeli jego plantacja zostanie zainfekowana, no to on po prostu traci zupełnie jakikolwiek związek z ekologią w tym momencie. I ja, jak na przykład ja, jaki taki zwykły szary człowiek, który chodzi do sklepu, mogę wiedzieć, czy to jest już genetycznie zainfekowane, czy, czy nie, czy tam zaszła jakaś reakcja, to wszystko zaczyna trochę tak wyhaczać o absurd. No to, no tak, dokładnie, no, wracając do gospodarstw ekologicznych, no to takie gospodarstwo oczywiście od, od razu traci atest gospodarstwa ekologicznego, no i, i rolnicy tracą podstawę bytu. E, więc będziemy mieć coraz większe bezrobocie, coraz więcej problemów i tak dalej. E, to też trzeba wziąć pod uwagę. No i z drugiej strony my jako konsumenci będziemy mieć coraz mniej dostępu do żywności, która jest po prostu bezpieczna. Tak, ona I teraz idąc do supermarketu, no to niestety ale ryzykuje się dużo, ponieważ jest tam w dużej mierze żywność anonimowa. Nie ma tam podanego producenta, no, no, no pisze na tych produktach co tam w tym jest i tak dalej. No ale właściwie to trudno znaleźć produkty dobrej jakości. E, no co można zrobić? No trzeba przede wszystkim czytać, co się kupuje. No niestety trzeba nosić te okulary i czytać. E, trzeba w miarę no tak, możliwości... Ale ja, ale ja rozumiem, ale jeżeli idę na przykład do takiego zwykłego warzywniaka albo idę na targ, mm -hmm. to ja nie mam żadnej pewności, że ten człowiek jakby jego... Y on, on on nie sprzedaje mi genetycznie modyfikowanej żywności. No nie mam. No mogę uwierzyć mu na słowo, prawda? że nie. No. No, no dokładnie to jest tak. No, dlatego trzeba budować, na nowo odbudowywać te więzi miasto-wieś, żeby po prostu budować zaufanie między sobą, prawda? Żeby, żeby, Pan na przykład wiedział, że Pan kupuje od takiego i takiego rolnika, może Pan pojechać do niego, zobaczyć jak on produkuje, no i widzieć po prostu na, na swoje własne oczy. No to, to na tej zasadzie Musimy odbudować tą naszą więź, więź, miasto, wieś, która kiedyś była, e, jeździło się pod grusze i tak dalej, e, właśnie po te dobre produkty i to trzeba odbudować i mamy jeszcze bardzo duży potencjał, żeby to odbudować, ponieważ mamy wielu, wiele tysięcy dobrych rolników, którzy chcą produkować dobrej jakości żywność. Ja tu zacyt, zacytuję wypowiedź jednego z rolników, który właśnie protestował w Szczecinie mówi tak chcemy wytwarzać dobrej jakości żywność bez GMO, pomóżcie nam w odbudowie współpracy miasto-wieś, rolnicy i mieszkańcy miast są od siebie zależni powiedzmy korporacjom, które chcą przejąć kontrolę nad produkcją żywności stop no i myślę, że tutaj tego się trzeba po prostu trzymać nie wiem, czy, czy do pana dotarła ta informacja, ten skandal z hamburgerami z koniną, nie, która, nie. która się dzieje w tej chwili. No więc w, w Anglii, w Irlandii i teraz e, w innych krajach odkryto, że zamiast wieprzowiny jest konina w hamburgerach. No i, i potem nie tylko w hamburgerach, okazało się, że w jakichś tam przetworach dla dzieci i ten łańcuszek zaczyna być coraz, że tak powiem, dłuższy tych produktów, gdzie zamiast właśnie wieprzowiny jest konina. Nie byłoby w tym jeszcze nic dramatycznego, gdyby nie to, że to jest konina pochodząca od, od koni wyścigowych, których się szpikuje niesamowitą ilością antybiotyków i, i dopingowych różnych środków i tak dalej. To jest po prostu trucizna. No i w, już wręcz, że tak powiem, najwyższego szczebla przedstawiciele, politycy w Anglii mówią, jedynym rozwiązaniem dla Was, konsumenci, jest współpraca z lokalnymi rolnikami. Tylko dodam, że w Anglii pozostało tylko 2% rolników w obrazie społeczeństwa, a my mamy jeszcze 20%. Więc my mamy o wiele łatwiejszy dostęp do tych rolników i korzystajmy z tego. Więc jeśli chcemy mieć, mieć tą żywność taką pewniejszą, pewną, no to budujmy te sieci współpracy między wsią i grupy. Naprawdę fajnie, fajnie jest pojechać na wieś. Zapraszam. Wieś Polska jest naprawdę, jest tyle pięknych miejsc i wspaniałych rolników, że warto, warto sobie zadać ten trud i, i zorganizować się w kilka osób i po prostu zapoznać się, zaprzyjaźnić się z jakimiś rolnikami i kupować tą, tą żywność u nich. No chyba faktycznie jest to jedyna opcja, jeżeli jeżeli, jeżeli nie ma jakiegoś takiego y, prawodawstwa, które zakazuje... Nie, nie, spod... nie, ma, nie ma innej możliwości, bo, bo to, co jest w supermarketach, tak jak mówiłam, to jest tak anonimowe, no jak wybuchają jakieś tam skandale, to za chwilę te skandale są duszone, nawet nie wiemy, kto i co i dlaczego, potem znowu jakiś skandal, no i ktoś się pochorował, no i, i potem znowu cisza i tak dalej, więc jeśli chcemy być pewni, wyrosłam na wsi od, od, że tak powiem, dziecka. Jadłam zawsze tą żywność zwykłą, wiejską, prosto od krowy, mleko, jajka spod kury i tak dalej. Naprawdę rolnicy w większości dbają o to, jak produkują. Jest to czyste i zdrowe i, i pełnowartościowe. I, i, I tak jak mówię, polecam to bardzo. No ja się z tym zgadzam w 100%. Tylko jeszcze taka kwestia y, mnie interesuje, na jakiej podstawie właśnie te kraje, y, które się wycofały z GMO? Bo chyba wiem, że Rosja też to zrobiła chyba, tak? Nie wiem, czy Pani się orientuje, że Rosja wycofała się właśnie ze sprzedaży GMO u siebie. Czy hodowli? znaczy e, wydaje mi się, że Rosja wprowadziła zakaz e, zakaz uprawy też i zakaz sprzedaży tak zakaz sprzedaży ale tylko, to było, to było, to tylko, to tylko nie jestem pewna czy tam nie nastąpiła jakaś zmiana po tym jak e, jak jakieś tam układy prawda, z, ze Stanami Zjednoczonymi, więc nie do końca jestem pewna tej informacji, czy to dalej jest aktualne. Bo na pewno Rosja w pewnym momencie wprowadziła zakaz y, y, y, y, sprzedaży genetycznie modyfikowanej żywności i uprawy u siebie. Tak, ja czytam, ja czytam właśnie artykuł, że y, stało się to po tym, jak zostały właśnie ogłoszone te wyniki badań tego doktora tak, Cera, tak, Ceraliniego, tak, tak. czy... Coś tak. No a czy, bo ja rozumiem, że jeżeli nie wiem, bo ja może tego zupełnie nie rozumiem, chodzi mi o to, czy kraje Unii Europejskiej albo w ogóle kraje tutaj w Europie podejmują decyzje na podstawie jakichś takich przypadkowych badań, które zrobił jakiś w ogóle anonimowy człowiek, czy nie ma. Nie ma jakichś takich niezależnych y, albo państwowych po prostu y, y, instytucji, które to badają? To, czy... y, to, to, to znaczy, ja w tej chwili nie rozumiem, o jakie decyzje panu chodzi. O decyzje zakazów, które wprowadzają kraje, czy o decyzje... decyzje, zakazu, prowad... zakazu. decyzje zakazu, tak. Nie. Czy to jest to taka zupełna wolna amerykanka, tak? Taka... Ktoś po prostu... Y... Jest, istnieje w Unii Europejskiej coś takiego jak zasada przezorności. Większość tych krajów powołało się na tą zasadę przezorności. To znaczy chodzi o to, że jeśli coś nie jest udowodnione, że nie jest szkodliwe, to i może być lud, szkodliwe, to, to można wprowadzić zakaz na to. I tu kraje powołały się na dyrektywę z 2001 roku, która właśnie pozwala na wprowadzenie takiego zakazu. E, motywując to różnie. E, właśnie tymi badaniami, jak we Francji profesora Seraliniego w Austrii na przykład było, były prowadzone. No właśnie, to, czy to nie jest dziwne, że nie ma badań zleconych y, przez rząd. Przez rządy, no właśnie. To, to jest najprawdopodobniej. Przecież to jest śmieszne, żeby nie było takich badań w tak poważnej sprawie. No to zadajmy sobie pytanie, czemu rządy nie, nie zlecają takich badań. No właśnie z, nie to ciekawe, tego, to jest, to jest z, tego, co, z tego co wiem, to właśnie rząd Austrii zlecił takie badania i te badania były również bardzo negatywne. Tam nawet wykazało, wykazało te badania, oprócz tego, że tam właśnie uszkodzenie nerek i, i wątroby i tak dalej, tych szczurów karmionych genetycznie modyfikowanymi paszami, to również wykazane były, była sprawa bezpłodności, czyli tam w, w trzecim pokoleniu te zwierzęta zaczynały być bezpłodne. I to jest jedyny, znaczy to, to, to o tych badaniach było bardzo głośno, i swojego czasu. No i Austria oczywiście na podstawie tych badań umocniła swoją pozycję, że jest przeciwko, przeciwko GMO i wprowadziła zakazy na uprawy i na obrót GMO. Rozumiem. A są jakieś takie kraje właśnie typu na przykład nie wiem, Skandynawia, może Norwegia, w Norwegii, gdzieś w Szwecji albo w Islandii, gdzie, gdzie, gdzie, gdzie to rolnictwo naprawdę jest czy, czyste od GMO? Czy powiem tak, że we, we wszystkich krajach e, ludzie, konsumenci, świadomi obywatele po prostu walczą. Bo w Szwecji na przykład próbowano robić uprawy genetycznie modyfikowanego ziemniaka. To po prostu e, setki obywateli Szwecji usiadło wokół tych upraw i je zablokowali. No, siedzieli tam po prostu wytrwale przez kilka tygodni. Policja próbowała ich stamtąd usunąć, no oni po prostu nie ustąpili, e, no i po prostu rząd się wycofał z tych y, doświadczalnych pól. To, to wszystko naprawdę zależy od aktywności, aktywności y, mm -hmm. ludzi. We Francji y, no, też setki ludzi szło, i, bo, bo było, był taki czas, że, y, że we Francji były uprawy GMO. Tak tej kukurydzy MON 810 no to szły tak zwanej grupy kosiarzy to były też setki ludzi którzy po prostu szli i kosili niszczyli te uprawy to było to w imię właśnie tak zwanego obywatelskiego nieposłuszeństwa którego celem jest zabezpieczenie zdrowia ludzi i środowiska i nawet procesy ci ludzie mieli i sędzia się zgodził z nimi, że mieli rację, że, że po prostu stanęli w obronie zdrowia i społeczeństwa i, i środowiska i żadnych kar nie ponieśli ci ludzie za zniszczenie tych upraw. A to jakie są, bo może Pani wie, jakie są jakby te, te główne korporacje albo te lobby, które mu zależy na tym, żeby te GMO przeforsować główną, główną korporacją, która 80% nasion genetycznie modyfikowanych należy do korporacji Monsanto mhm. No i czy... pod, pod różnymi, że tak powiem no to ma pełno różnych mniejszych firm i, i, i tak dalej, które są związane z Monsanto ściśle to, to zresztą to właściwie to nie ma znaczenia jaka jest nazwa korporacji ponieważ one ze sobą współpracują albo połykają się nawzajem mm -hmm. a co na to jakby znany jest jakby yy, bo tam musi być jakiś zarząd zar zarząd tej firmy, tej korporacji która albo udziałowcy tej korporacji, którzy... Znaczy, ciekawostką o, o, fir o, firmie o firmie Monsanto to była taka, że w siedzibie w samej właśnie tej, tej Monsanto w Anglii mhm. nie sprzedawano żywności z GMO. Aha. <śmiech> no to <śmiech> bardzo ciekawe. Dobrze, już będziemy kończyli to dziękuję Pani serdecznie. No, dziękuję, dziękuję również i, i, no, zróbmy wszystko, żeby, żeby te uprawy GMO, czyli chodzi tutaj, jeszcze raz powtarzam, o kukurydzę MON810, inaczej nazywa się ona kwalitas, mhm i ziemniak Amflora, żeby po prostu oszczędzać rolników, żeby nie uprawiali tych że nie kupowali te, tego materiału dziewnego i nie stosowali, e, no bo po prostu e, no, sami sami sobie e, zrobią bardzo Zrobię dużo złego, no i też nam wszystkim, prawda? No i z drugiej strony, tak jak mówię, no namawiam na, te, na to, żeby, żeby współpracować z tymi rolnikami, ponieważ ci rolnicy są naprawdę zdesperowani w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nie mogą sprzedawać tych swoich produktów. Te bajki o tym, że oni dostają ol, olbrzymie pieniądze, to tylko dotyczą wielkich e, właścicieli ziemskich, którzy mają bardzo dużo ziemi, e, tudzież wielkie, wielkie przetwórnie e, i tutaj często jest to kapitał znowu obcy. Natomiast półtora mhm. e, miliona małych gospodarstw to są gospodarstwa do 7 hektarów i te dotacje, które oni dostają, to są po prostu śmieszne. Rozumiem. Aha, w ten sposób to jest robione. Także Ale... on, oni mogą tylko przetrwać, te gospodarstwa mogą tylko przetrwać, jeśli będą sprzedawać to, co wytworzą. No i tutaj, jeśli my nie będziemy kupować od nich, no to te gospodarstwa upadną. E, łańcuszek będzie dalej taki, że ziemie zostaną przejęte przez właśnie wielkie przedsiębiorstwa no i będziemy mieć monokultury i, i, no i GMO. A czy są jeszcze, tak na koniec, są jeszcze jakieś badania robione obecne, nowe nad GMO, czy jakby te, te ostatnie badania tego doktora? Są. Najbardziej aktualne są właśnie te doktora, y, profesora, profesora Seraliniego. No i one są niezwykle cenne, dlatego że to są właśnie długoletnie badania, bardzo solidnie zrobione. Myślę, że niepodważalne. To, to, mhm. to mimo tych ataków i, i różnych, y, prawda, negatywnych opinii, to one są niepodważalne i w tej chwili tylu naukowców już stanęło za profesorem Seralinim, że, że nie ma szansy, żeby je. Negatywne... I, i, te, I są też właśnie stania, żeby, te, żeby właśnie na podstawie tych badań, żeby Komisja Europejska wycofała pewne, pewne odmiany GMO. No Aha. ale to jest strasznie długa droga. Tymczasem my możemy mieć zanieczyszczone pola, więc nie możemy do tego dopuścić. No tak, zgadzam się w 100%. Dobrze, dziękuję serdecznie. Dziękuję e... również. Do usłyszenia. Do Zdężenia. usłyszenia. Dobranoc.